Rozdział pierwszy. Zawieranie znajomości. Powitanie i przedstawianie się. Słuchaj nagrania i powtarzaj. Witasz kogoś mówiąc: Halo! Cześć! Czołem! Guten Tag! Guten Morgen! Dzień dobry. Gdy przedstawiasz się, możesz powiedzieć. Ich heiße. Tu wstawiasz swoje imię. Ich heiße Monika. Mam na imię Monika. Mein Vorname jest Markus. Mam na imię Markus. O imiona innych osób zapytasz. Und wie heißt du? Jak się nazywasz? Und wie heißt ihr? Jak się nazywacie? Wie ist dein Name? Jak masz na nazwisko? Wie ist dein vorname? Jak masz na imię? Po przedstawieniu się możesz powiedzieć Es ist net dich kennenzulernen. Miło Cię poznać. Es ist auch nett, Dich kennenzulernen. Mnie też jest miło Cię poznać. Powtarzaj teraz całe zdania, dodając swoje imię. Hallo, ich heiße Monika. Und wie heißt Du? Hallo, mein Vorname ist Markus. Es ist nett, dich kennenzulernen, Markus. Es ist auch nett, dich kennenzulernen.